pojebany gruby rap tak masz, wex, i skład ziom, mój skład bez wady, jakoś ponad skalę Szwajcarski zegarek, jestem jak goku włączony, drugi sar. nie podoba się sił mój smocze jaja nie podoba się, mówię naraz pierdalaj jestem pojebany jak kolek postala Ty aby unika to, unikatowy styl ja mam to, gram w to, sram w to, co mnie powiedzą mówi, że nie znasz, popisałeś i nie wiedzą za miedzą mam ludzi co wiedzą, jak panów tarapaty mogą liczyć na pieniądz mogą liczyć na wsparcie, na życie mojej motto po pierwsze przyjaźnie ELO jak flaga, nie jak harap ram, bo w rap więcej niż innego grama mikrofon jak szpada, mi władam panczę mogę zabić tap kawał chama. wolę dwóch jak trzech niż trzech jak dwóch palącymi z para jointa pada buch buh buh druh, sam, sam ganji. Ganji. nawet bez nie jak w manji mam bit, mam skill, mam style flow te 2 a to ten pojebany ziom co ma swoje punch sombrero i strzelbę trufsadę ci aż pospust w gębę z buta wejdę, dla gerby po takim dojeździe będziesz ja, tylko gerber nie mać przerwę, lambra, dwerwę, na mecie będę pierwszy, to jest pewne Wybuchnie, baszczyłe pulwie! Daj to głośniej, w łeb się wbijam jak pierdolony oszczep Bomba wybuchnie, baszczyłe purwie Daj to głośniej, w łeb się wbijam jak pierdolony oszczep ERO!